Dwaj książęta piastowscy, Henryk Probus prawy i Przemysł II, ten który pierwszy zwrócił Polakom godła ich zwycięskie. To bohaterowie audycji. Orzeł biały polski i czarny śląski to symbole książęcej władzy nad Krakowem i Wrocławiem Henryka Probusa, wnuka Henryka pobożnego, prawnuka Henryka brodatego, kolejnego przedstawiciela piastów śląskich. Znajdują się owe symbole na grobowcu księcia i zdaniem biografów zaprzeczają temu, że Henryk jest czarnym charakterem polskiej historii, wrogiem kościoła, Polaków i języka polskiego. Czy czarna legenda związana jest z tym, że lepiej posługiwał się językiem niemieckim niż polskim oraz popierał kolonizację niemiecką? Dbał przecież o rozwój gospodarczy Królestwa Śląskiego, wiele miast obdarzył przywilejami, na przykład Wrocław otrzymał ich aż 17. Po śmierci Leszka Czarnego ruszył na Kraków, gdzie otworzono przed nim bramy miasta i Wawelu. Sprawował tam władzę z przerwami przez ostatnie dwa lata życia do 1290 roku. Starał się o koronę, jednak koronacji nie doczekał. Wcześniej zawarł układ o wzajemnym dziedziczeniu z Przemysłem II, księciem wielkopolskim. Przemysł dostąpił zaszczytu koronacji w czerwcu 1295 roku. On pierwszy zwrócił Polakom godła ich zwycięskie, jak ocenił króla Przemysła II, kronikarz Jan Długosz. Władca był w tym czasie najpotężniejszym spośród Piastów. Panował w Wielkopolsce, na Pomorzu Gdańskim i Małopolsce. Kronikarz podkreślił tym samym odrodzenie się idei Królestwa Polskiego po ponad 200 latach od ostatniej koronacji Piasta Bolesława Szczodrego w 1076 roku. Wcześniej jednak Przemysł II, ostatni męski przedstawiciel linii wielkopolskiej, syn Przemysła I, wnuk Władysława Odonica, na krótko przejął Małopolskę w 1290 roku. Opuszczając Wawel zabrał insygnia koronacyjne. Krakowa zrzekł się na rzecz króla czeskiego Wacława II i zobowiązał się mu pomóc przy opanowaniu Małopolski. To było skierowane przeciwko Władysławowi Łokietkowi, ale już trzy lata później wspierany przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę zawarł układ z Łokietkiem przeciwko rządom Wacława II w Krakowie. Sojusz ten umożliwił Łokietkowi przejęcie Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego po śmierci Przemysła, który był królem tylko siedem miesięcy, ponieważ został zamordowany wrogoźnie przez Brandenburczyków. Jak rządy Henryka Probusa i Przemysła II wpłynęły na dzieje Polski w czasie rozbicia dzielnicowego? Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Kontynuujemy, panie profesorze, historyczną opowieść o czasach chyba najbardziej skomplikowanych w dziejach Polski, o czasach rozbicia dzielnicowego. Dziś naszymi bohaterami są Henryk Probus i Przemysł II, niemalże urodzeni w tym samym roku, choć Henryk Probus troszkę górował nad przemysłem faktem, że w dzieciństwie bywał na dworach europejskich, nabył dworskiej kultury i miał do niej wyjątkowy stosunek podczas panowania, co mu nawet wyrzucano. Rzeczywiście, jeśli chcemy zorientować się w tej skomplikowanej materii polski dzielnicowej, to chyba najlepiej uświadomić sobie, że w drugiej połowie XIII wieku, pod koniec XIII wieku, czyli w czasach, o których dziś mówimy, były już szczęśliwie dla naszego zorientowania się w tym kłębku sprzeczności i genealogicznych komplikacji tylko trzy zasadnicze linie wywodzące się z jednego pnia Bolesława Krzywoustego. Dwie inne zniknęły. Te trzy, które trwały, to wielkopolska linia, którą reprezentuje wspomniany przez panią redaktor Przemysł II, syn Przemysła I, wnuk Odonica, prawnuk Odona, praprawnuk Mieszka Starego i trzy razy prawnuk Bolesława Krzywoustego. A więc od Mieszka Starego ta wielkopolska linia idzie aż do Przemysła drugiego, który ją zamyka, który jest ostatnim z tej linii. Druga, najstarsza właściwie linia, to jest linia śląska, ta, którą reprezentuje Henryk Prawy, Henryk IV. Ten z kolei jest, przypomnijmy, synem Henryka III Białego, wnukiem Henryka Pobożnego, prawnukiem Henryka Brodatego. Tak znów musielibyśmy dodać dwa razy pra, żeby umiejscowić go przy Bolesławie Wysokim, trzy razy pra, żeby połączyć go z Władysławem wygnańcem i cztery razy aż pra, żeby dodać go jakoś do Bolesława Krzywoustego. Te dwie linie, Śląska i Wielkopolska, różniły się, pani redaktor już wprowadziła nas w różnicę chyba najistotniejszą, a mianowicie linia Śląska była już bardzo mocno połączona licznymi więzami z sąsiadami z południa, czyli z Królestwem Czeskim, a także z sąsiadami niemieckimi, to otwarcie na Europę, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, rzeczywiście przyspieszało wraz z bardzo intensywną gospodarczą kolonizacją na zaproszenie samych książąt-gospodarzy tej ziemi, książąt piastowskich, kolonizacją niemiecką głównie zmieniało oblicze śląska. Dynastia piastowska nie była już tylko i wyłącznie polskim rodem panującym, ale była po prostu dzielnicową dynastią, która bała przede wszystkim o swoje lokalne interesy, niekoniecznie musiała kontynuować dzieło Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego. To dzieło, w którym Kraków, a więc stolica, nieformalna, ale faktyczna stolica wyobrażonego Królestwa Polskiego byłaby najważniejszym celem. Bliższym wzorem była Praga, w Wiedeń, podczas gdy w Poznaniu w Kaliszu, bo na te dwie stolice podzielona była Wielkopolska, spoglądano przede wszystkim na północ Pomorze, żeby więź podtrzymać, żeby nie dopuścić do oderwania całkowitego Pomorza Gdańskiego od Wielkopolski. Druga część Pomorza, Pomorze Zachodnie, tu również były bardzo żywe te związki i żywe poczucie zagrożenia narastającą ekspansją margrabiów brandenburskich. Trzeba naturalnie wystrzegać się uproszczeń XIX czy XX wiecznej nacjonalizacji tych stosunków na pograniczu Piastów z innymi władcami. Ale jednak tu, w Wielkopolsce i w relacjach z tą ekspansją brandenburską w wieku XIII, ten aspekt narodowy niechęci do ekspansji politycznej niemieckiej, już nie kolonizacji, tylko gospodarczej, rozwijającej ziemię, ale podporządkowania politycznego ziem albo należących niegdyś do Wielkopolski, albo z Wielkopolską graniczących, tworzyło bardzo wyraźnie program polityczny Otaczający powiedziałbym wyobraźnie przemysła drugiego jego ojca Przemysła I, który walczył przez wiele, wiele lat z tą właśnie ekspansją brandenburską i stryja przemysła drugiego Bolesława Pobożnego, bo warto sobie uświadomić, że przemysł drugi, urodzony w 1257 roku w Poznaniu, urodził się jako pogrobowiec kilka miesięcy po śmierci swojego ojca Przemysła I i znalazł się dlatego pod opieką. Stryja Bolesława Pobożnego, który słynął przede wszystkim z tego właśnie, że Fardo bronił granicy piastowskiej. Ten program przekazywał bratankowi. Nie wspomniałem jeszcze o jednej, trzeciej linii najmłodszych, tych, którzy wywodzili się z rodu Kazimierza Sprawiedliwego, a więc najmłodszego syna, Bolesława Krzywoustego, to właśnie bezpośrednio od Konrada Mazowieckiego wywodzą się te linie, do których należy trzeci, niemal rówieśnik Przemysła II i Henryka Prawego, o którym będziemy mówili więcej za dwa tygodnia, mianowicie Władysław Łokietek, urodzony w roku 1260. Kraków wciąż pozostawał jakby spoiwem. Idei jednego królestwa polskiego. Ze Śląska najwięcej było skłonności do tego, by może Krakowem się nie przejmować tak bardzo, może skupić się bardziej na tym, co mogło przyjść od południa, za Sudetów z Pragi i podporządkować się, wpisać się jakoś w ten system, który dyktowała silniejsza monarchia czeskich przemyślidów. Na północy w Wielkopolsce to będą wciąż twarde zmagania z Brandenburczykami, po części także z zakonem krzyżackim o Pomorze Gdańskie, o dostęp do Bałtyku, o oparcie o Odrę. To nie są wymysły perelowskich historyków, to jest rzeczywistość XIII-wiecznej perspektywy piastów wielkopolskich. No i właśnie z tej wschodniej mazowiecko-kujawskiej dziedziny to jest połączenie od Bałtyku do polityki wschodniej, ale oparte od oś Wisły i także sięgające aż do Krakowa. W tym trójkowym układzie rozgrywa się skomplikowana gra o odnowienie Królestwa Polskiego. Wspomniałam, że Henryk Probus był miłośnikiem zachodniej kultury dworskiej, pisał poematy w języku niemieckim, ale nie byłby piastem, gdyby nie był fajterem. Panie profesorze, Pojcu po i stryju odziedziczył księstwo wrocławskie, tę największą i najzamożniejszą dzielnicę Śląska i miał apetyt na to, by podporządkować sobie pozostałych książąt śląskich. Tak łatwo nigdy nie było tym walczącym o władzę w podzielonej Polsce, w podzielonym Królestwie Polskim. Powolutku mu się to udawało, ale został porwany przez kolejnego swojego stryja, Bolesława II Rogatkę Legnickiego. Dobrze, że tylko porwany. W sumie chyba realizował swoje cele. Gdy idzie o same porwania, o których jeszcze będziemy pewnie niestety mieli okazję mówić, to była metoda dość często w tamtym okresie praktykowana, w której jeden z władców podstępem jakoś nakłaniający czy usypiający czujność swoich krewniaków zapraszał ich po to, ażeby nie tyle ich zabić, wyeliminować całkowicie ze sceny politycznej czy rodzinnej, ale po to, żeby wymusić na nich ustępstwa. W przypadku książąt śląskich, a akurat ta linia była najbardziej rozrodzona, najbardziej rozrośnięta w stosunku do linii wielkopolskiej, która była bliska wygaśnięcia, więcej było książąt z tej linii mazowieckiej. Natomiast najwięcej było piastów na Śląsku, na samym Górnym Śląsku, wtedy jeszcze tak nienazywanym w wieku XIII, tam gdzie Opole, Bytom, Koźle, te wszystkie miasta miały swoich osobnych książąt. Nie traktowali się oni w żaden sposób jako mniejsi podporządkowani w stosunku do na przykład księcia Wrocławia. Na tym, co nazywamy dzisiaj Dolnym Śląskiem, także nie tylko książę wrocławski dominował, ale oprócz niego wspomniany książę Legnicki, Bolesław Rogatka, który kiedyś wcześniej zrezygnował z Wrocławia i zamienił Wrocław właśnie na Legnicę. Byli także książęta Głogowscy, byli książęta Świdniccy. W tej plątaninie kilkunastu księstw, jakie istniały na Śląsku, można było walczyć tylko o szodownictwo, o przewagę, ale nie można było traktować Śląska jako wyłącznej własności żaden z książąt nie osiągnął takiego statusu, żaden z książąt piastowskich, by podporządkować sobie cały Śląsk. Książęta Wrocławia, z tej linii wywodził się Henryk IV, dysponowali oczywiście potężnym atutem, jakim było panowanie nad najbogatszym miastem, być może już wtedy nie tylko na Śląsku, ale w skali całej Polski, czyli nad Wrocławiem, bogatym przede wszystkim ze swojego handlu. Jednakże panowanie nad Wrocławiem niepozbawione było kłopotliwego dodatku, a mianowicie mieszczaństwo, głównie już wtedy niemieckie, bynajmniej nie zamierzało podporządkowywać się biernie władzy księcia, jakiegokolwiek księcia. A zatem chętnie widziało księcia słabego, księcia, któremu mogłoby narzucić swój punkt widzenia na to, co jest interesem Wrocławia. Oczywiście wrocławscy mieszczanie nie patrzyli na interes Polski czy dynastii piastowskiej, która mogła jeszcze rozumować takimi kategoriami ogólnopolski mieści, można tak powiedzieć, patrzyli tylko na własny interes gospodarczy, finansowy. Tak w istocie przedstawiała się ta skomplikowana mapa, w której musiał odnaleźć swoje miejsce młodziutki Henryk IV. Po śmierci ojca, wcześniej osierocony przez niego właściwie w wieku lat 9 czy 10, znalazł się pod opieką swojego stryja. Arcybiskupa Salzburga. Ten najbardziej znany arcybiskup Salzburga nam się jawi jako opiekun Mozarta kilkaset lat później, ale kiedyś arcybiskupem Salzburga był właśnie piast Władysław Książe Piastowski, starszy stryj właściwie można powiedzieć Henryka Prawego. Ten, kto rządził właściwie całym tym obszarem, a w każdym razie dominował nad nim, a mianowicie potężny, ambitny i rycerski król Czech przemysł Otokar II. Ten walczył o przewodnictwo nad całą Europą, zmagał się z Habsburgami, przewodnictwo także nad całym obszarem cesarstwa. W tej walce Henryk Prawy, tak jak wielu innych książąt polskich, oczywiście popierał przemysła, złączył w pewnym sensie swój los z losem przemysła Otokara. Kiedy ten przegrał pierwsze starcie z Habsburgami w 1276, właśnie doznał porwania przez księcia Legnickiego Bolesława Rogatkę w roku 1277, bo ten wykorzystał po prostu moment osłabienia patrona swojego bratanka, czeskiego króla, i uwięził Henryka, uwożąc go do wlenia. Po prostu chodziło mu o to, ażeby uzyskać część spadku po ojcu Henryka IV, część ziemi wrocławskiej dla siebie. Mimo, że na pomoc Henrykowi IV. Ruszyli m.in. wtedy po raz pierwszy występujący w związku z nim, w jakimś sojuszu z nim Przemysł II i kilku innych książąt. To jednak bardzo dzielny syn Bolesława Rogatki, Henryk V Brzuchaty. Miał przydomek może nieświadczący bardzo o dzielności, ale był chyba najlepszym w swoim pokoleniu wodzem wśród piastów. Henryk Brzuchaty pobił na głowę wojska Przemysła II. Tylko mógł się wykupić Henryk Prawy rzeczywiście ustępstwami terytorialnymi na czele ze Środą Śląską na rzecz Bolesława Rogatki. Powiedziałbym, zasadnicza zmiana jednakże w położeniu Henryka nastąpiła w momencie, kiedy wchodził w wiek już całkowicie dorosły, wiek sprawny. Tę formalną dorosłość osiągało się w wieku lat 15. Kiedy miał lat 18, Henryk IV, wspomniany potężny patron, król czeski, przemysł II Otokarp, Polekł rycerską śmiercią w bitwie pod Suchymi Krutami. Przejął właściwie kontrolę nad całą Europą Środkową. Zwycięski Habsburg. I wtedy właśnie Henryk przez chwilę wydawało się, że może skorzystać nawet z tej sytuacji, bo jako bliski, powinowaty, małoletniego spadkobiercy Przemysła Otokara, Wacława II, starał się o objęcie w Pradze funkcji Gospodarza, funkcji namiestnika, królewskiego opiekuna. To się nie udało. Wyparł go z tej roli przy poparciu króla rzymskiego Rudolfa Habsburga. Margrabia Brandenburski, ale w zamian za ustąpienie z Pragi Henryk IV uzyskał coś istotnego dla Śląska, a mianowicie ziemię kłodzką. Przypominam o tym dlatego, że ziemia kłodzka wróciła do Polski w roku 1945, po zresztą ostrym sporze z Czechosłowacją wtedy. Między innymi dlatego, że można było powołać się na ten argument, iż została ona przekazana aktem legalnym Królestwa Czeskiego. Wrocławia w roku 1280. Ten moment jest także ważny dlatego, że od chwili kiedy utrwaliła się potęga Habsburgów, zwycięzców tej rywalizacji z przemysłem otokarem, Henryk IV decyduje się na oparcie o nich właśnie, o Habsburgów, zmienia patronat na Habsburski i składa hołd lenny wobec Rudolfa Habsburga. Był to pierwszy hołd lenny złożony przez władcę dzielnicowego, obcemu monarsze. Wiemy, że do hołdów lennych zmuszani byli kiedyś książęta polscy, całej Polski, kiedy stykali się z zbyt potężnym najazdem całego królestwa niemieckiego, ale inny zupełnie wymiar miało złożenie takiego hołdu, z części tylko ziem polskich i uznanie ich podporządkowania obcemu władcy, w tym przypadku Rudolfowi Habsburgowi, co nastąpiło właśnie w roku 1280 w Wiedniu. Ten moment został określony przez wielu historyków w XIX i XX wieku właśnie jako niebezpieczny przełom, jako przesłanka do czarnej legendy Henryka IV. W istocie jednak trudno aż tak jednoznacznie ten krok Henryka IV scharakteryzować bowiem młody dwudziestoletni wtedy książę zaczął już wtedy myśleć o koronie dla siebie. Nie mógł zdobyć jej od papieża, a zatem pomyślał, a może da się, tak jak czescy władcy to robili wcześniej, uzyskać koronę królewską od cesarza, a więc od Habsburga, pójść na układ z nim, który zapewni w przyszłości bliższej lub dalszej, możliwość opanowania Krakowa i odnowienie Królestwa Polskiego no w jakimś sensie pod patronatem czy podporządkowane władzy cesarstwa, władzy Habsburgów w tym przypadku. Ta idea odnowienia Królestwa Polskiego znajduje już w tym samym roku 1280 bardzo praktyczne świadectwo. Bowiem w tym samym roku Henryk IV zawarł układ z księciem opolskim, Władysławem, którego córkę poślubił właśnie wtedy. I dokument, jaki dotarł do naszych czasów z tego porozumienia między księciem wrocławskim i księciem opolskim, mówi o tym, iż książę opolski zobowiązuje się poprzeć starania o koronę królewską dla swojego zięcia. Mamy czarno na białym napisane, że Henryk IV będzie starał się, chce starać się o koronę królewską dla siebie, koronę w Krakowie. Tyle, że w Krakowie jest jeszcze Leszek Czarny, o którym mówiliśmy tydzień temu. Trzeba byłoby najpierw wysadzić z siodła tego bardzo dzielnego skądinąd rycerza broniącego wciąż wielokrotnie Kraków przed najazdami, w tym także najazdami tatarskimi. Sama idea jednakże odnowienia królestwa przez Henryka IV probusa księcia wrocławskiego, ujawnia się w całej pełni już wtedy, już w roku 1280. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Henryk Probus starał się sięgnąć po Kraków osiem lat później od hołdu lennego złożonego Rudolfowi w roku 1288, ale jeszcze w 1281 roku skierował swoje oczy Henryk Probus w stronę Wielkopolski. Zmusił przemysła II, by odstąpił mu ziemię wieluńską. Wkrótce jednak, korzystając ze zdrady niektórych możnych wielkopolskich, zdołał nawet opanować przelotnie Kalisz. Po co mu była Wielkopolska? Jakiego marzeniem był Kraków? To z kolei były zabiegi o poszerzenie dziedzictwa po swoich przodkach. Te spory o południowe ogranicze wielkopolski ze Śląskiem datują się czasów pierwszego, drugiego pokolenia po Bolesławie Krzywoustym. To są spory, można powiedzieć, o miedze. Ta walka nie miała jednak zasadniczego znaczenia dla relacji między Przemysłem II a Henrykiem IV, albowiem po jej rozstrzygnięciu na korzyść Henryka IV obaj książęta wrócą do współpracy w walce o dziedzictwo w Krakowie. Oswald Balcer, historyk lwowski, wysnuł nawet hipotezę, iż w 1287 roku doszło do ścisłego porozumienia między książętami, polegającego na swoistym układzie o przeżycie, w którym Henryk IV i Przemysł II, wraz z innymi książętami, ale ci dwaj byli tutaj najważniejsi, Mieliby obiecać sobie wzajemne dziedziczenie, a w każdym razie możliwość wzajemnego wsparcia w staraniach o Kraków, o stolicę po Leszku Czarnym, który, no cóż, jeszcze żył, jeszcze bronił Krakowa, ale zakładano, że można mu ten Kraków z rąk wyrwać. Po uregulowaniu stosunków z Przemysłem II, a także po rozstrzygnięciu na swoją korzyść wieloletniego sporu z biskupem wrocławskim Tomaszem II o majątek kościelny, który chciał książę Henryk IV zabrać, sobie podporządkować. To wszystko skończyło się w pierwszej fazie wyklęciem księcia, ale ostatecznie ugoda po tej wieloletniej wewnętrznej walce nastąpiła w roku 1287. I ona pozwoliła wrócić do szerszych planów Henrykowi IV. Porozumienia, które w formę koncepcji historycznej ubrał lwowski profesor Oswald Balcer, zarówno jeszcze będący wtedy w Krakowie książę Leszek Czarny, jak i Henryk Prawy, Przemysł II, Henryk III, Głogowski, wszyscy czterej książęta byli w tym momencie bezpotomni, mieli doprowadzić do układu, w którym chodziło o przekazanie Krakowa Kolejnym książętom z tego właśnie czteroosobowego składu bezdzietnych książąt. Cała ta koncepcja, która trafiła na karty podręczników szkolnych, funkcjonowała w nich przez niemal cały wiek XX, została dziś przez historyków skutecznie obalona. Były jednak bardzo silne sprzeczności nie tylko między Leszkiem Czarnym, wciąż jeszcze przecież żyjącym w Krakowie, a kandydatami do tronu krakowskiego, ale także między Henrykiem Prawym a Przemysłem II. Te sprzeczności nie polegały wyłącznie na sporze o granice, ale również na tym, że Przemysł II, mający wtedy już drugą żonę, druga żona, księżniczka szwedzka Ryksa, była w momencie owego rzekomego układu, była już brzemienna i Przemysł II o tym wiedział, a więc no, chyba nie wyrzekałby się tak łatwo dziedzictwa. Prawdopodobnie no, cała ta legenda historiograficzna niestety musi być odłożona. A takta, natomiast na pewno Henryk Prawy, przemysł II, wielokrotnie ścierający się, ale także nieraz współpracujący w tych latach swojej burzliwej młodości, stawali się głównymi kandydatami do walki o Schedę po leszku czarnym, walki o Kraków. Ta walka jednakże musiała się rozstrzygnąć dopiero w momencie, kiedy Leszek Czarny zszedł z tego świata w roku 1288. I w tej walce wzięli udział nie tylko Przemysł II i Henryk Prawy, ale także właśnie przedstawiciele owej trzeciej, najmłodszej linii mazowiecko-kujawskiej, Bolesław Mazowiecki, książę, który występował w roli bardzo poważnego kandydata i pomagający mu młodziutki 28-letni Władysław Łokietek. To była zacięta walka. Ostatnie dwa lata życia Henryka Probusa tę walkę znaczyły. Henryk zdobywał Kraków dzięki tamtejszym mieszczanom, którzy niebawem wymówili mu jednak posłuszeństwo, dlaczego Henryk raz wjeżdżał do Krakowa dzięki mieszczanom, a raz go opuszczał, bo mieszczanie jednak nie akceptowali jego rządów i tak te dwa lata, ostatnie dwa lata życia, przebiegły Henrykowi i probusowi w walce o Kraków. Henryk IV rzeczywiście połączył się przymierzem, można tak powiedzieć, z przemysłem drugim, by odsunąć od Krakowa poważnego rywala, jaki wyłonił się z północnego wschodu. To był przede wszystkim książę płocki Bolesław, a także wspierający go Władysław Łokietek i jego brat Kazimierz, książęta mazowiecko-kujawscy, ci wywodzący się od Konrada Mazowieckiego. Tak uporczywie przez wiele lat walczącego o dostęp do Krakowa, jak pamiętamy. Nie tylko chodziło o więzi rodowe z krakowską stolicą. Władysław Łokietek wychowywał się, przypomnijmy, na dworze Bolesława Wstydliwego, częściowo pod opieką świętej Kingi. Wiedział, jak ważny jest Kraków dla całej piastowskiej dynastii. Wiedzieli to także jego starsi krewniacy. Dodatkowym tutaj aspektem była owa rywalizacja między liniami, tą linią Kazimierza Sprawiedliwego, a tą linią śląską, najstarszą. Trwająca ponad 150 lat walka między najstarszą a najmłodszą linią dzieci Bolesława Krzywoustego, komu należy się Kraków, ta symboliczna stolica całej dziedziny piastowskiej wspierało tę linię młodszą, mazowiecko-kujawską w końcu XIII wieku rycerstwo bliskiej Mazowszu, ziemi sandomierskiej i także to rycerstwo z Małopolski bliższej Krakowowi, otaczającej Kraków. Natomiast miasto rzeczywiście było tak jak wiele innych miast w procesie kolonizacji w wieku XIII w dużym stopniu już zgermanizowane, ale nie tyle nawet może aspekty kulturowo etniczne, ale także aspekty gospodarcze Pchały mieszczaństwo krakowskie do tego, by widzieć korzystniejszego dla siebie władcę w księciu wrocławskim, bowiem na linii wschód-zachód, Kraków-Wrocław i dalej w głąb Niemiec i dalej na wschód w głąb Rusi z kolei, połączenie między Krakowem a Wrocławiem było kluczowe, a zatem jeżeli książę wrocławski znalazłby się na tronie w Krakowie, ten szlak handlowy mógł rozkwitnąć oczywiście z korzyścią dla bogatego kupiectwa. I to jest najprostsze wytłumaczenie tej linii podziału, jaka się bardzo wyraźnie wtedy zaznaczyła. Mieszczanie w dużej części za Henrykiem IV, natomiast rycerstwo wspierające w dużej części księcia Płockiego Bolesława i przede wszystkim bardzo dzielnego Władysława Łokietka. W polu wygrali Mazowszanie. W wielkiej bitwie pod Siewierzem zadali klęskę wojskom Henryka IV., Walka w polu nie zakończyła starań o Kraków. Henryk był księciem bez porównania bogatszym niż książęta z północnego wschodu, z Mazowsza i z Kujaw. Korzystając z owego bogactwa był w stanie przygotować potężną armię, 3,5 tysiąca żołnierzy z ogromną ilością machin oblężniczych. To właśnie sprawiło, że dodatkowo mieszczanie gotowi byli oddać w tym momencie Kraków w ręce księcia Henryka IV, a Władysław Łokietek z pomocą Franciszkanów, którzy akurat w Krakowie sprzyjali polskości, sprzyjali wobec tego także Łokietkowi, mógł uciec przed niechybną niewolą w ziemi sandomierskiej. Tak wyglądała owa pierwsza runda walki o Kraków. Henryk IV wchodzi do Krakowa. Dokonuje się coś chyba bardzo ważnego. Widzi wtedy, kiedy wkracza do Krakowa, do katedry wawelskiej, koronę Bolesława Szczodrego. I to niewątpliwie musi robić na nim wrażenie. Ta godność królewska wiązała się nie z interesem Śląska, ale z wizją wspólnoty polskiej, której centrum symbolicznym i politycznym pozostaje Kraków. I to jest właśnie ten moment, kiedy Henryk IV Probus decyduje się wszcząć starania o uzyskanie zgody papieża na koronację na króla Polski, bo nie można było zostać królem wrocławskim, nie można było zostać królem śląskim, tylko Polska ze swoją tradycją poprzednich koronacji, Bolesława Chrobrego, Mieszka II i Bolesława Szczodrego, tworzyła wspólnotę polityczną, której zwieńczeniem była korona królewska Henryk IV chciał po tę koronę sięgnąć już jako władca Polski. Henryk Probus mimo wsparcia króla niemieckiego Rudolfa i papieża w wyniku swoich zabiegów o koronę nie dożył, zmarł w 1290 roku i na łożu śmierci księstwo wrocławskie zapisał Henrykowi I Włogowskiemu, a Kraków Przemysłowi II Wielkopolskiemu. Miał świadomość, że to przemysł będzie tym, któremu Kraków Małopolska się należy. Przypomnijmy przełomowe znaczenie zetknięcia ze swoistą mistyką polskiej korony, którą dotknął Henryk Probus w roku 1289 i to przekonanie, że jest to cel którym warto najwyższe wysiłki poświęcić i połączyć ewentualnie te wysiłki z innymi, ażeby odnowić to królestwo. Opowiedziano mu oczywiście w katedrze krakowskiej legendę o świętym Stanisławie, o zrośnięciu tego ciała poćwiartowanego przez ostatniego króla Polski w momencie, kiedy wskutek otrucia Henryk IV wiedział już, że rozstaje się z tym światem był obok niego ktoś, kto rozumiał najlepiej, najgłębiej tę właśnie ideę. To był sprawujący od niedawna urząd arcybiskupa Gnieźnieńskiego, Jakub Świnka i on właśnie, będziemy o nim mówić za tydzień więcej, mówi o Jakubie Śwince, najbardziej konsekwentnie realizował program odnowienia Królestwa Polskiego, wciągając do niego kolejnych książąt. Marzył cały czas o tym Jakub Świnka, żeby to książę wielkopolski, przemysł nałożył tę koronę na swoje skronie. Teraz, kiedy Henryk IV rozstawał się ze światem, nie mógł zrealizować swojego planu koronacji, Jakub Świnka zapewne przekonywał go i chyba przekonał skutecznie do tego, by przelał swoje nadzieje i swoje realne prawa do Krakowa, skoro opanował Kraków, na przemysła drugiego swojego wielokrotnego rywala, ale także wielokrotnego pomocnika w poprzednich latach, w poprzednich walkach. Taki właśnie testament Henryk IV probus sporządził tuż przed śmiercią. Tym samym wyznaczony został jasno przez odchodzącego księcia program odnowienia królestwa, nawet już bez niego. Przemysł II był następny w kolejce, kolejce zatwierdzonej przez Henryka IV. Ale Przemysł II długo nie zagrzał miejsca w Krakowie, w Małopolsce. Szybko opuścił Małopolskę, bo już we wrześniu 1290 roku to może zadziwiać nie znamy do końca motywów przemysła, który bez trudu opanował Kraków po śmierci Henryka IV. Już na progu 1291 roku opuścił Kraków, zabierając insygnia koronacyjne. Tę koronę Bolesława Szczodrego zabrał ją do Poznania. Teraz, kiedy przemysł decydował się opuścić Kraków, tym łatwiej wchodził na to miejsce ten trzeci, a mianowicie Wacław, król czeski. Syn Przemysła Otokara, który postanowił odnowić program imperialny swojego ojca, zaczynając od uzyskania wpływów na Polskę. Czechy były wciąż bez porównania silniejsze gospodarczo przede wszystkim, ale także politycznie i militarnie od któregokolwiek z książąt Piastowskich. Ta właśnie ambicja Wacława II, czeskiego, by zasiąść na tronie krakowskim, musiała zrobić wrażenie na Przemyśle Drugim i być może to właśnie świadomość, że nie obroni się przed ewentualnym naciskiem, najazdem potężnego króla czeskiego, sprawiła, że Przemysł II postanowił zabrać koronę z Krakowa do Wielkopolski i uznać, że tam odnowi królestwo w bezpiecznej odległości od ambicji władcy Czech. Nie minęły trzy lata. W 1293 roku za sprawą właśnie arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki Przemysł II zawarł układ z Władysławem Łokietkiem. Oryginalny i przebiegły sposób realizacji marzenia o powrocie do Krakowa, skoro stamtąd zabrało się insygnia królewskie. Każdy z książąt piastowskich wiedział, że odnowić królestwo można w stolicy arcybiskupów, czyli w Gnieźnie, ale bez Krakowa, bez Małopolski każda konstrukcja odnowionego Królestwa Polskiego będzie kaleka. Dopiero połączenie Małopolski z Wielkopolską tworzy Polskę. Książę Władysław Łokietek walczył dzielnie dalej o Kraków, o Małopolskę z przeważającą armią Wacława II sprawił, że ta walka o Kraków wciąż była kwestią otwartą i w tej właśnie sytuacji arcybiskup Jakub Świnka nakłonił w styczniu 1293 Przemysła II do porozumienia z Władysławem Łokietkiem i jego najbliższym krewniakiem Kazimierzem Księciem Łęczyckim Celem którego miała być właśnie wspólna walka o Kraków, wydostanie go z rąk dynastii czeskich przemyślinów. W 1295 roku Przemysł II osiągnął swój cel, został koronowany przez arcybiskupa Jakuba Świnkę. No ale to też nie trwało długo, 7 miesięcy. Przemysł II został zamordowany w Rogoźnie. Okazało się, że stoją za tym Brandenburczycy. Dlaczego Brandenburczycy? I jeszcze przed osiągnięciem tego najambitniejszego celu, jakim było uwieńczenie swoich skroni koroną królewską, koroną Bolesława Szczodrego, Przemysł II uzyskał spełnienie innego marzenia, politycznie bardzo ważnego, a mianowicie w 1294 roku w grudniu zmarł książek gdański Mściwój II. Z nim już wcześniej Przemysł II zawarł układ, na podstawie którego po śmierci Mściwoja Przemysł II miał objąć panowanie na terenie Pomorza Gdańskiego. Utrzymać dostęp do Bałtyku dla tej piastowskiej korony, która już była w Poznaniu, już czekała tylko na ten uroczysty obrzęd namaszczenia królewskiego. To właśnie połączenie Wielkopolski z Pomorzem Gdańskim tworzyło podstawę do twierdzenia, że ta korona królewska nie będzie tylko zabawnym dodatkiem do próżności księcia, ale będzie znakiem zwycięskim, tak jak mówiła pieczęć Przemysła II wtedy przyjęta, pieczęć króla Polaków, bo taki napis był na owej pieczęci. Pieczęć ta mówiła także o przywróceniu zwycięskich znaków Królestwa Polskiego. Tym zwycięskim znakiem Królestwa Polskiego na niej był ukoronowany orzeł polski. Od tej pory już na zawsze, z wyjątkiem oczywiście okresu PRL-u, symbol suwerenności państwowej, symbol polskiej godności. To właśnie połączenie Wielkopolski z Pomorzem bardzo przeszkadzało Brandenburczykom, którzy parli od zachodu przez ziemię Pomorza Zachodniego by za wszelką cenę zdobyć wpływy na Pomorzu Gdańskim, żeby ubiec tam Przemysła, przejąć kontrolę na tej ziemi. Z drugiej strony swoje parcie, paradoksalnie można powiedzieć, na zachód prowadził z bazy na terenie Prus zakon krzyżacki, uzyskując w czasach panowania Przemysła II przyczółek na zachodnim brzegu Wisły i poszerzając systematycznie ten przyczółek właśnie kosztem Pomorza Gdańskiego. Pytanie, czy zakon krzyżacki, czy Brandenburczycy, czy Polska, Wielkopolska zdobędzie panowanie nad Pomorzem Gdańskim było pytaniem politycznie bardzo ważnym i uświadamianym sobie przez wszystkie strony tej gry. Dlatego właśnie Margrabiowie Brandenburscy, z których jedną linią próbował się połączyć przemysł, drugi w nadziei, że przeciągnie ją na swoją stronę węzłem matrymonialnym. Po śmierci drugiej żony Ryksy, ukochanej żony, która zostawiła mu maleńką córeczkę o tym samym imieniu, przyszłą królową Czech, także Ryksę poślubił margrabiankę brandenburską z linii Zalcwedel, mając nadzieję właśnie na wykorzystanie podziału między liniami margrabiów brandenburskich i ewentualnie osłabienie tego parcia brandenburskiego na Wielkopolskę i jednocześnie na Pomorze. Te nadzieje okazały się płonne. Owa sprzeczność polityczna, o której tutaj mówimy, sprawiła, że na ukoronowanego 26 czerwca za zgodą papieża Bonifacego VIII Księcia Wielkopolskiego Przemysła, który stał się królem Polaków, Przemysłem II, spadła szybko akcja zbirów nasłanych z Brandenburgi 8 lutego 1296 w Rogoźnie, najprawdopodobniej w porozumieniu z Wielkopolskim frondującym wobec Przemysła II od dawna rodem Zarembów. Połączenie zewnętrznej intrygi Brandenburskiej z wewnętrzną opozycją Zarembów doprowadziło do tragicznego w skutkach zamachu śmierci Przemysła drugiego i szybkiej, można powiedzieć, ewakuacji wdowy po nim, Margrabianki Brandenburskiej, która no jakoś niespecjalnie chciała zadowolić się oprawą wdowią w Wielkopolsce, tylko wróciła do swojej rodziny. Kto chce przeczytać wspaniałą opowieść literacką wokół tych wydarzeń osnutą, może sięgnąć do powieści Elżbiety Herezińskiej. Bardzo polecam. Można by się zastanawiać, co by było, gdyby nie ta śmierć. No cóż, na to pytanie nie znajdziemy nigdy <grych> odpowiedzi. To dzieło będzie mógł wieńczyć wiele, wiele lat później mały książę z Kujaw, Władysław Łokietek. Była to audycja Historia Żywa.